Zajechali nocą zbrojni przed dwór, Toporami wyrąbali, wrót zbór, malowanych, malowanych wrót co za porą skrzypiały głód. Rozrąbali w tarnej i w głąb, wrzask zachuczał od rąb, posypały się w trzaskach sty, pod toporów ciosem jak ty, Posypały się skry od drzask, runął w sień, runął w cień ćwierców trzask. Sienią w sień, cieniem w cień, rąbać sień, rąbać cień, rąbać pień. Dzień już padł, się dwie, komnat trzy. Jakiś krzyk, krwawy ślad, iskier spry. Oknem sad, raduj mord, dalej ból. Zajechali nocą zbrojni przed dwór. Zajechali nocą zbrojni przed dwór. Zajechali nocą zbrojni przed dwór.